Błogosławione niepłodne i żywoty, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Tedy poczną mówić górom, padnijcie na nas, a pagórkom przykryjcie nas, albowiem ponieważ się to na zielonym drzewie dzieje, a cóż będzie nas suchem? Wiedzieni też byli z nim dwaj złoczyńcy, aby wespół z nim straceni byli. A gdy przyszli na miejsce, które zowią trupi głów, tam go ukrzyżowali. I onych złoczyńców jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. Wtedy Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo ci nie wiedzą, co czynią. A rozdzieliwszy szaty, jego los oni miotali. I stał lud przypatrując się a naśmiewali się z Niego i przełożeni z nimi mówiąc, Inszych ratował, nie, że ratuje samego siebie, jeśliże On jest Chrystus, On wybrany Boży. Naśmiewali się też z Niego i żołnierze, przystępując, a ocet Mu podając. I mówiąc, jeśliś Ty jest król żydowski, ratujże samego siebie a był też i napis napisany nad nim literami greckimi i łacińskimi i żydowskimi. Ten ci jest on król żydowski. A jeden z onych złoczyńców, którzy z nim wisieli, urągał mu, mówiąc, jeśliżeś Ty jest Chrystus, ratujże siebie i nas. A odpowiadając, drugi gromił go, mówiąc, i Ty się Boga nie boisz, chociażześ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 a było około szóstej godziny i stała się ciemność po wszystkiej ziemi, aż do godziny dziewiątej. I zaćmiło się słońce, a zasłona kościelna rozerwała się w pół. A Jezus zawoławszy głosem wielkim rzekł, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mojego, a to rzekłszy skonał. A widząc setnik, co się działo, chwalił Boga mówiąc,